To zaczynaj podcast, serdecznie witamy Nie, no czemu ja no. Serdecznie witamy podcast, nie tylko dla Róż, Dzisiaj kolejny podcast jadalniczy serdecznie witamy podcast bez nazwy z tej strony Bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj ze mną z z tej strony Serdecznie witamy Podcast Made in Island, jedyny najlepszy podcast w Irlandii Czekaj, włączę, nagrywali <laughs> Oraz czwarty do pokera, czyli Podcast Papa Cafe Papa z tej strony Podcast pachnący kawą Serdecznie witamy, to są tak zwane przedbiegi, przedradiowe, czyli witamy październikowo. Za jakieś półtorej godziny będziemy sławni, będziemy rozrywani, Nie, to w zasadzie nie za półtorej godziny, za trzy i pół, bo audycja trwa dwie. Czyli po tym czasie włączamy nasze komórki, czekamy na SMS-y oraz na pierś indyka, waszerowana z serem i wsten z skaczki, pierś pieczona, wątróbki po myśliwsku. Nie ów od razu mms -y ze zdjęciami dziewczyny, słyszycie? I wymiary, i wymiary. Dzisiaj bardzo krótki, jak zwykle półgodzinny podcast. To jest tak, tak zwane przedbiegi, jak już wspomniałem. Wieprzowinarz Fine and A, nie, pork to po angielsku. Schabowy, schabowy z boczkiem. Jesteśmy w knajpie, która nazywa się Swojskie Jadło. Mamy 3,7 km do radia. Uprzemka na GPS-ie było. Mamy eskalopki z chaty w sosie myśliwskim za jedyne 20 zł. I ceny są bardzo fajne. Koryto chaty. Koryto chaty, właśnie. Ja nawet nie wiem, co wziąć. Może stęk z polędwicy wołowej. O, ale pięć dych, no. Tatara, ale byśmy mogli Tatara na przystawkę zjeść, nie? No, to chyba walniemy sobie po Tatarku, no. Tak, tak, no. Łukasz, czyli zwany pachnący kawą. Ja, jechałem 8 godzin samochodem no. z trzema facetami. No. Jakiś taki rozbity się czuję. No. Nie wiem, o co chodzi. Dobrze, że nie spięty. Mhm. Tak to wygląda. Cielnicina po polsku, ziemniaki, warzywa gotowane, 32 zł. Proszę bardzo. 32 zł. Przemko, czy by, zjedlibyśmy coś za 32 zł w przeliczeniu na euro w Dublinie? Takiego dobrego? A ja myślę, że nie. Za, za 6 euro, tak? 7 euro? No, no, nie bardzo, 7 nie. 7 euro to w McDonaldzie jedynie. Chociaż nie, bo wiesz co, bo koło mojej byłej pracy jest taka w knajpa, gdzie... Gdzie, gdzie normalne są obiady? Za szóstkę. Coś ja, chcesz powiedzieć? To ta knajpa chyba nie jest tak dobra, jak mi się wydawało. Nie, właśnie, właśnie chciałem powiedzieć chłopakom, że. A czy ty masz Filip taką inną gąbkę, niż ja? Tak. Ona jest jakaś taka bardziej chyba miękka czy coś i kudłata. Ale chciałem powiedzieć, że tak właśnie tak siedzę koło Maćka i tak, tak spojrzałem, jak, jak Filip tutaj rozmawiał z Przemkiem i tak mówię, ty, patrz Maciek, Dawidziński tu siedzi, nie? Takie troszeczkę nienaturalne, nie? Mogliśmy zmienić lokal. Bacz czerwony z kudłami. Ani Nikomu się nie Czy My Patrz, żółt staropolski w chlebie, ale to już ni nic takiego, co by mogło nas y, zaskoczyć. Koryto chaty, przewija się po raz kolejny. Ró mieszanka mięs, grilla, żeberka, kaszanka, ziemniaki. Ja nie Schab z boczkiem. Maciek jest po prostu... Y, na tług informacji go zabił. Nie wiesz, co chcesz. Przepraszam. Gdzie tu jest ubikacja? Proszę tam prosto i na lewo zapachu za, dachu, za białą Proszę. Zupa jest, z makaronem. Ja chyba buchnę tą kartę. Jesteśmy naprawdę Borys bardzo się. mile zaskoczeni tym, co oferuje restauracja Chata w Szczecinie. Obawiam się, że być może nie zdążymy do radia na nagranie programu. Ale Borys już tam był i nagrał. Ale Borys już tam był i nagrał. E, pozdrawiamy Borysa, bo jest, bo jest oczywiście, pozdrawiamy, właśnie. pozdrawiamy wszystkich polskich podcasterów e, Tak się zastanawialiśmy Jadąc e, tych set kilometrów tutaj Jak trzeba być naprawdę zboczonym, żeby tylko dla dwugodzinnej audycji radiowej Nawet mniej, bo będą wiadomości w środku Tak, szarpnąć się na podróż do Szczecina z Dublina, Wrocławia Czy Twierd. twierdzy z Podrzeszowa w linii prostej Macieju stwierdzi, do Szczecina jest 928 km, sprawdzaliśmy to dokładnie. 928 km tylko po to, żeby zrobić Wam wszystkim dobrze. Aby... I dostać kilka SMS-ów. No i dostać kilka MMS-ów. No nic, mamy nadzieję, że misja dodajizacji MMS? polskiego pod... -y do mnie na numer podcastingu 7 dzisiaj się <laughs> powiedzie. No cóż, w tej chwili żegnamy się już w tym wejściu, zaraz będziemy się rozsmakowywać w tych pysznych rzeczach, które tutaj przynosi nam Pani. Widzę, że nasze Tatary już podążają w naszą stronę. Do usłyszenia wkrótce do usłyszenia, a ja bardzo przepraszam za tą tego podcastu, bo jesteśmy naprawdę pieruńsko zmęczeni, niektórzy bardziej, niektórzy mniej. Ja jestem prawie 48 godzin na nogach, spałem jedną godzinę w samolocie 1 jedną godzinę pomiędzy, pomiędzy położeniem się, a wstaniem na samolot. 48 prawie 8 godzin na nogach Maciej, także Ukrainki uczył od tygodnia. Łukasz, który przyleciał z Tarnowa do Szczecina, także miał ciężki weekend budowlany. Bardzo, bardzo, bardzo było ciężko. Zatem przepraszamy za to, co powiemy w tym podcaście, ale mam Mam nadzieję, że wybaczycie, bo sukces większy dzieło. Znaczy, znaczy się, że na końcu będzie dobrze. Pewien pan Borys, nie będę tutaj wymieniał nazwiska, którego chciałem zaprosić audycji, był bardzo oburzony wręcz, że musi przyjechać aż do Szczecina na nagranie. Więc ten, ten wątek pominę tutaj, ale ustało mi się zebrać cztery osoby ze mną, czyli byłem ja, był Łukasz Mocek z podcastu Papa Cafe, był, Łukasz, był Filip Dawidziński z podcastu Nie Tylko Dla Orłów i był Maciek Skwara z podcastu Bez Nazwy. to jest e, Filip z podcastu nie tylko dla orłów to na pewno jest e, Przemek Szczepaniuk Made in Ireland e, papa papa Cafe, Łukasz Mocek papa papa Cafe Halo halo Kole, Witamy w śnieżnej Polsce. Witamy w śnieżnej Polsce. No. Będziemy wykopywać... Na Kasprowem co... już śnieg. Na już nie. Widziałeś, Przemek, że masz rozwalony bok tam? No, to by już. Skasowałeś, nie? A jak drift pod złotoryją ćwiczył, to zahaczył jakiś dyszel. Lansowałeś się na wiosce, Przednie nie? napędowy nie da rady. No, ale lansowałeś się, nie? I rozwaliłeś ten gdzieś tam. Jak to nie, nie da rady? Osa, ja, osa... Ja, ja nie dam rady? Ścigałeś A, się z, kolega, ja. z kolegami w Maluchu i... Tu Radio Poznań, tu Radio Poznań. Halo, przódek, nie słyszycie? Słuchasz radio, znańskie, ziemniaki, orzełki, Jesteśmy Zdejmujemy cała 4 kilometrów. Jesteśmy w stolicy polskich ziemniaków. Jedziemy po najsłynniejszego kartofla w świecie polskiego podcastingu, niejakiego Filipa kartofla dawidzińskiego. Wszystkich którzy czekają na filipa zadaję sobie to samo pytanie czy Filip zdążył przygotować wraz. Jak odebrałeś no, telefon, czy jesteśmy przecież kartofla do by jak odebrałeś telefon? Pana, Prze no już jesteśmy Prze odebrałeś przecież kartofle Pana, nie mają no Prze Przecież jesteśmy. kartofle jesteśmy. nie mają rąk. Siedzisz przy stole podczas konsumpcji, bierzesz mikrofon do ręki i żaden z gości, którzy się wokół ciebie, nie patrzą na ciebie z pytającym wzrokiem, a co ty masz kurde w ręku, gościu? Co, co, co ty gadasz do siebie? Czy a o tak co tak chodzi? Tak jesteśmy w trakcie konsumpcji, ja mam przerwę chwilową bo musimy się wszystko ułożyć Maciej bardzo żwawo zajada zawijańca, który wcale nie był zawinięty w coś, tylko był taki z nazwy zawiniając, frytki, sosik buraczki Łukasz buraczki schab z, z, z, z, z grilla bardzo ładnie, taki popaskowany Tak, takie farbki są do malowania czasem też słyszałem ziemniaki do tego, podobno ostre wszystko Przemek wziął coś, co miało być z ziemniakami, a było z frytkami Albo odwrotnie. Też bardzo dobrze. Bardzo ładnie smakuje. W zasadzie pachnie jego sałatka pomidorowa z cebulą. Mm, tak naprawdę zapach się roznosi po całej restauracji. A ja wziąłem sobie coś z nim dyka. No, da się zjeść. Ceny są bardzo przyzwoite. I dziękujemy sponsorowi tego podcastu, czyli yy, Przemysław Szy, autor dwóch, yy, dwóch podcastów, Techroom oraz Made in Island. On dzisiaj powiedział, że Płaci za wszystko i w ogóle jest organizatorem całej wycieczki. Niech wią. Niech wią, właśnie. O, jest organizatorem całej wycieczki i jemu właśnie w te trzy minuty, które właśnie teraz nagrywam, oddajemy mu hołd, że jest takim miłym, sympatycznym kolegą. Szkoda, że tylko za granicą, a w Dublinie, niestety, już jest inny zupełnie. No, Maciej tutaj czyta w moich myślach. No, tak. No, w każdym razie mimo wszystko dziękujemy mu, dziękujemy mu i, i w ogóle i dzięki niemu jest nowa strona podcastu, nie tylko dla orów. bardzo ładna też ta, skromna taka, tak wygląda prawie tak samo, ale nie jest taka sama. No, pozdrawiam też Łukasza Witkowskiego, tak bez okazji po prostu, tak mi się nawinęło, to tyle myślę. Dobra. I co jeszcze? Aha, jeszcze pożywiamy Irka Roszkowskiego z polskiej Florydy, bo Łukasz, który tutaj siedzi po mojej lewej, ma koszulkę wielką, e, koszulkę normalną, ale wielką taką mapę Florydy i tam, tam będę za rok niecały. Myślisz, że Łukasz Cię, cię słucha? Witkowski? E, tak. Chyba nie, chyba nie, myślę, że nie. Nie wiem dlaczego, ale coś mi mówi, że nie. Coś mi mówi, że nie. Za co słuchają Statystyki. mnie? Statystyki. Nie, statystykach nie pokazują skąd, nie, tylko pokazują ile. Dobrze, to kończymy tą konsumpcję. Mam nadzieję, że ten, że chłopakom smakowało. I następne wejście już z przygotowań takich już audiofonicznych. Takie, hmm, będziemy sprawdzać swój głos, taka będzie próba mikrofonowa przed wejściem na antenę y, po prostu w Polskim Radiu Szczecin magazyn Trącić Myszką, myszka.org. Tam będzie wspaniała czwórka, czyli e, Łukasz, który właśnie pięknie, bardzo mu to ładnie wychodzi ziemniaki w sosie macza i bardzo takim delikatnym ruchem e, wkłada ten ziemniak e, do otworu gębowego. Tak. Papa Cafe. Podcast, jak to było, Maciej? Trąci kawą. <laughs> podcast trąci kawą. Tak, Maciej Skwara, czyli Maciej z brodą w koszulce. Bardzo fajna ta czcionka, która układa się w napis podcast bez nazwy. Ale głupio tak nie mieć nazwy. Ale głupio tak nie mieć nazwy, właśnie. Nieważna jest wielkość, nieważ nieważna jest, jak to było, Maciej? Bo nie liczy się rozmiar, nie liczy się technika. Nie, liczy się rozmiar i liczy się technika. A jedyne, co się nie liczy, to nazwa. Podcast bez nazwy. Jedyny polski podcast z techniką Tak, to tyle I łączymy się już z panem Jak nasz redaktor ma na imię? Pan Jarosław, Pan Jarosław, tak. Pan Jarosław Prawdopodobnie jest z brodą I ma około 40 lat Mamy dla niego koszulkę, taką bluzę w zasadzie w, rozma w rozmiarze L Tak, i ten Zobaczymy, jeszcze nigdy tak późno nie nagrywałem W takim gronie, zobaczymy jak to będzie I tyle, myślę Podcast dzisiejszy, wspominam po raz trzeci, sponsoruje podcast techroom.ai.pl oraz podcast Made in Island. To są najrzadziej ukazujące się podcasty w polskim podcastingu, ale żyjące, żyjące, żyjące. Dobra, zabieram się za frytki, kończę i to tyle. Wrócimy za chwilę. wybrał w telefon. Halo, no Prze już jesteśmy. Prze przecież kartoflety przemyśle. Ale żebyśmy sprawę. nie dostali masy maili z pogróżkami od poznaniaków. Cukinie. Coś w Poznaniu musi być fajne. Znajdźmy to, co, Coś fajnego. Cześć, porozglądajmy się. O, cześć Maciek! <grym _> o, właśnie, ja jestem w tej chwili fajny w Poznaniu, rzeczywiście. <grym _> <grym _> o, cześć, o cześć Przemek. Cześć, cześć. Tak. Nie, musimy znaleźć coś pozytywnego Szukamy. w otoczeniu. Znajdź pozytyw w negatywie. A piwo lech jest dobre? do trzech razy sztuka zjedliśmy bardzo smaczne kolację, kolacji a weź to rozpakuj z tego kartonu rozpakuj z kartonu no. I serdecznie witamy to już prawie przedostatnie wejście jesteśmy przed siedzibą Polskiego Radia Szczecin na ulicy Niedziałkowskiego skwaram defloruje papofon to nie jest papofon to jest ten, ten. Musisz zatkręcić te żółki z tyłu. To jest paplacz. No i tak, chłopaki, nerwy, są nerwy. z ludzi jak ja jestem zestresowany. Łukasz, jestem Łukasz. Przerażony. Ja tak na, na spokojnie, ale czuję pewien... pewien dyskomfort. Nie, to nie Aha. jest dyskomfort, to takie naładowanie pozytywne. Przemko, tu masz aparat porządny. Będziesz uwidoczniał. Uwi, A ja, Uwiecznią, o właśnie. Czekaj, czekaj, ja zaraz coś powiem. No dobrze, to tyle. A jest. Zobaczymy. Ten podcast jest dla wszystkich, nie tylko dla. Osób.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 przy Dublinie niż Poznań, no, to zdecydowanie lepiej mieszkać w Dublinie niż w Poznaniu no to już wiemy dlaczego Filip wyjechał Chodzimy z Maciejem do środka Niedziałkowskiego no. Dzień dobry który? E, który jest kierowcą? Kierowcą jest ten, który idzie ostatni Tak, Przemo on z panem rozmawiał e, Słuchajcie jest możliwość panowie, poprosiłem panów, żeby cześć, żeby, panów, żeby Jesteśmy tutaj już w radiu, a tutaj cała jest e, cała jest, cała jest e, galeria starych odbiorników oczywiście. Maciej, ja zrobię filmik, bo mam możliwość. Maciej będzie tłumaczył, czekam Na takim oto sprzęcie. Nagrywałem swój pierwszy podcast. Miałem wtedy 5, bądź 6 lat, a podcast no. był na temat mojego misia, Aha. który nazywał się. Ile miałeś wtedy lat? 6, 5? 5 chyba. Miałem misia, który nazywał się Jackie Bunch Luka. Aha. A to? To nagrywałeś w podstawówce na w... tym to, radio? To chyba nie miał możliwości nagrywania czegokolwiek. Taki odbiornik jest mniej więcej na stronie e... Retro, radia. Retro Radia. to, to chłopaki. Tu jest godzina aktualna, która jest 9.54. Tak. Dokładnie tak. Unitra, jakaś... Elektra. Tu ja mam Izabelę też taką. O. My też mamy czerwone guziki. Już mi tu Filip pod, już mnie nagrywa. Normalnie się czuję. Nie wiem. Przychodzi ten Rywin do, do Michnika i... Wiesz co? Mi się no. to będzie łatwiej siedzieć z tej strony. Co? O co my nie myślisz? Tak myślisz? No, no a ja, ja tak, jak... tak ten. A co, chcesz migrować? Myślisz, nie, bo ja tak lubię nogi sobie wyciągnąć. A to, za nie wyciągniesz, no, to wyciągniesz. Ja myślę, że nie będziesz kopował na ręce. Myślisz? No, tak, tak. No. tak no. No, Aha, bo za czasło. No? Macie coś do no. pisania panowie, czy tam? Nie mamy. Nie mamy. A tylu długopisów, to nie ma dwie. A co będziemy pisać? Nie. U nas tylko dwóch umie pisać. <laughs> Sprawdzią. Dwóch. A to nie jest źle, ponieważ ja byłbym trzeci. <laughs> To mamy. Kto umie pisać w takim razie? Ja. Proszę. I ten w czarnym. Ten w czarnym, proszę. A pan Przemek nie umie? On ma komputer. Jesteśmy, on ma ta, ta, ta komputer. Ta, ta ta ta ta to my jesteśmy intelektualistami. Dobra, słuchajcie, blanży. kawy sobie nalejcie. Kawę Moja szklaneczka tam jest na górze. Pana szklaneczka jest która? O, o, o, szklane? Taka na górze, bo ona już posiewana. To pan już sikam. Do szklaneczki. Proszę. O, a tutaj bardzo. ma Pan jeszcze swoją śmietankę? Nie, lubi, nie, nie, ja czarną Nie, nie. Po, Nagle nam albo cztery wejścia. Musimy mniej więcej na początku audycji, żeby zrobić śmietanka? Czarna i gorzka. Czarna. Pan? Ja mam. A Pan? Ja nie piję kawy, dziękuję. Oj, to przykro, nie wiedziałem. Nie, nie, nie szkodzi, nie ma problemu. A Pan? Ja również. Też Pan nie pije? Be, My za. wypijemy za nich. Dwóch nie pisze, nie... a dwóch pije. To tak, taka jest podział. Ja piję i piję. Co? Tutaj, nagody może. O, tu macie nagrody. Mhm. Taki, ale to wy teraz wy decydujecie, ale co to za bluza. Ale to jest Podcast... serwis, którego jeszcze nie ma tak naprawdę. My to, my, my Dobra, serwis... Przemek Dobra. powie, Przemek. To, to na razie niech pan położy z boku, wydzielicie swoje nagrody, a co macie za płyty? Takie... Masa krytyczna, aha. To jest też jeden z, z nas podcasterów i on wszystkie Twoje odcinki ma na, na płytach. Więc... Bardzo dobrze. Przemek okay. będzie może mówił potem. A ja mam jeszcze, ja mam jeszcze książki yy, i tam inne rzeczy. To, y, proponuję bluzę wstawić na czat, żeby się spomęczyli i pytania, słuchajcie, pytania muszą być trudne. Kto wymyśla pytania? Hmm. Karteczka? Proszę, taka z co ja ja lasów nie y, karkować. Możemy wymyślić pytanie, ile jest kobiet w polskim podcastingu, tych nadających na przykład, Słuchajcie, nie? pytania dla telefonujących, jak będą, to, mają, to mają być przyszłe? prostsze. Pytania dla tych, którzy czatują, mają być trudne. Ale taki, jest swój podcast, też? i tak będzie trudne dla zrealizowania. Ile kobiet? Co... No to ile jest? Ile Dobrze, Więc tam siedzi pan ten. Łukasz, tak? tak. tak. ja mam na imię Filip. Filip. Okay. Bo przedtem były wrzucone na stronę archiwalne audycje, tak. które po prostu były... były ale to nie nazywane było podcastem, tylko Podcast, uh -huh. można było po prostu uh -huh. posłuchać pierwszej uh -huh. myszki, która kiedyś tam wyszła. Teraz ja znalazłem gdzieś tam z lutego. Tak, tak, to uh -huh. są o wiele wcześniejsze audycje, to są audycje, uh -huh. chyba pierwsza myszka, jaka się zachowała, to chyba był 2003 rok, ale na stronie ona została umieszczona dopiero wtedy, uh -huh. kiedy strona nabrała jakiegoś tam kształtu, ale ojcem polskiego podcastingu, moim zdaniem mm. bezdyskusyjnie jest pan Jacek mm -hmm. i broń Boże, nie chcemy tutaj nic się tego, po prostu myśmy nie, weszli w ten tor, mm -hmm. bo uważam, że to jest fajny pomysł. Ja też pamiętam, jak się w to zaczynałem bawić, to trafiłem na wasz podcast jako chyba czwarty z kolei, po Pojacku, potem po, tam po ma Martinie z Masy Krytycznej właśnie i potem jeszcze Łukasz z Nowego, z, z Detroit. A słuchajcie, powiedzcie, skąd wy jesteście, bo pan z Irlandii. Teraz popatrzcie. Jeszcze chciałem wam tylko pokazać, co takiego tutaj wrzuciłem. Tu jest w Dzień Dobry i teraz włączymy ten. To jest Aha, Łukasza. To jest takie dobre, bo jest uniwersalne. Tutaj jest to. Drugie niestety nie udało się niestety przekonwertować w ogóle. podcast tylko dla Orów. Tutaj próba mikrofonu. Różni aż palenie się znowu i rozwijać się bez przerwy. Żebyście wiedzieli, który jest mhm. który, to nawet sami możecie wskazywać Polskich, po prostu. A to miasto, co to jest? To jest taka już pana nie, to, miasto, to są kom... rzeczy przeze mnie. Aha. Wszystkich pozostałych. I tutaj bez nazwy. Macie ma najwięcej. A dziś chciał. Kwadek jest? Jasne, że jeden. A tutaj mamy ten, bo się Aha. fajnie kończy. Do nas na Dzięki Wam mam ten Iwonę, bo ha. pamiętam, słuchałem kiedyś podcastów i, i sobie ja tam założyłem konto wiem, i to sprawy. Dobra, i tutaj jest ostatni trzeci. Bo no. na tej Ameryki Słuchaj, pisz ja po prostu wrzuciłem je tak, ponieważ nie widziałem, aby z ustaleń z Wami nie chciałem decydować jakiejś kolejności. Ten mi się o tyle spodobał, że kończy się powiedzmy tam Made in Ireland czy coś takiego. Fajnie to brzmi. Wprawdzie na początku to nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Przez jakiś dłuższy czas. Ale to może tak ma być. Taki był zamysł autora w tym momencie, podejrzewam. No i to mniej więcej tyle. No i teraz tak. Tu są materiały, tu widzicie, tu jest Java, może ja, chcę, ja planuję tak, rozpocząć, przywitać się z wami, skąd przyjechaliście, albo w ogóle inaczej, rozpocząć i po rozpoczęciu zapowiedzieć, że dzisiaj będziemy wędrowali po e, internecie w poszukiwaniu podcastów a możemy wypuścić to. Dzień dobry panie Jacku, witam serdecznie, kłaniam się, już pana zapowiedziałem, że pan jest i widzę, że jest pan na czacie, bardzo mi miło. To w takim razie co, przełączam pana, czy pan jest na, e, podłączony do zasilacza, nie padnie nam komórka? Dobra, w porządku, to ja pana przełączam w takim razie na konsolę, ok? Panie Jacku, czy pan mnie słyszy? Halo? Słyszy pan mnie, panie Jacku? Bardzo dobrze, a czy słyszy Pan również yy, moich i Pana gości, czyli Pana Łukasza, Filipa, Maćka i Przemka? Odezwijcie się Panowie, dobra? Tato, Dobry tato! Halo, witamy Pana, Panie Jacku. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Radio Szczecin Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin, magazyn komputerowy Trącić Myszką. Projekt pod patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Radio Szczecin. www.myszka.org. Przedstawiciela My transit Myszka. Witam wszystkich słuchaczy, słuchaczy kolejnego magazynu komputerowego Trącić Myszką i od razu zapraszam do czatowania na www.myszka.org. Od razu pozdrawiam też serdecznie czatujących, jest nas już sporo i mam nadzieję, że jeszcze będzie więcej. Dziś temat zapowiadany na stronie, temat dotyczący radia. Radio to taka sztuka wyobraźni, radio pozwala być tam, gdzie być może nigdy nie trafimy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 to możecie się właśnie o tym przekonać. Tak chrapie Maciek Skwara. Bez nas wieczy Przemysław Szczepaniuk, a wysłuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. radio kiedy parę odcinek numer Toma kęcki jego podcast. Tu Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania. A ja! Uch! Uch! Uch! No, jadziem. Cześć, tu Ochlander. Słuchacie podcastu nie tylko dla Kończymy już dzisiejszy podcast. zmęczeni. Łukasz nabrał kolorów. Łukasz, jak było? Dwie godziny z Polskim Radiem? Tak, nabrałem kolorów, zdecydowanie. Dwie godziny minęło mm, za szybko. Ja mam wrażenie, że ci trzej za mało cię dopuszczali do głosu. N nie. nie. Wydaje mi się, że się tam wygadałem stosunkowo dużo. Tak. Wydaje mi się, że Maciek znowu, albo Przemek mówił mało, albo Filip mówił mało. Ja nie? mało. Albo pan redaktor mówił mało. Ja mało. No dobra. No, Idę do Przemka. Przemysław, organizator całej wycieczki, chciałem cię ci spytać, po pierwsze podziękować, po drugie spytać się, jak było? A proszę bardzo, jak było? No super było. O to, o to właśnie chodziło, żeby, żeby nagrać coś fajnego, żeby dobrze się tutaj odnaleźć i żeby odniosło to jakiś, jakiś, jakiś skutek. Czy odniosie skutek? Tego nie wiemy. Od pięciu lat próbujemy, żeby coś odniosło skutek. Ciężko to idzie, no ale idzie. No, zobaczymy, może to pomoże. Na czacie Jacek Artymiak, Kolatka, Retro Adam, Robert Koras, czyli chłopaki z dobrej paki. A my cóż, skończymy Idę poszukać skwary Nie wiem, gdzie poszedł. Siku? Chyba, nie? Skończymy bez skwary. Skwara pewnie powie, czyńcie, dobro. Tutaj pani, wchodzę do studia, reżyserki. Bardzo fajnie tu mają. O, ale mają fajnie tutaj. Reżyserka. No. Studio pełną gębą. Bardzo, bardzo ładnie. To tyle. I pewnie oddam mikrofon jeszcze Skwarze, żeby potem do końca dogadał wszystko. I to tyle. Czyńcie dobro, ale to już powiem wam Skwara. Ale że to... Tutaj Filipowi nagrywać nagrywa cały czas audycja Nie tylko dla Orłów Witam Państwa bardzo serdecznie Jesteśmy na walnym zgromadzeniu Rady Nadzorczej Radia Szczecin Postanowiliśmy, że Pan Jarosław od dzisiaj stracił pracę My będziemy prowadzić magazyn Audycję Podcast Trącić mieszkam. Płyta z wykopalisk Ale od przyszłego tygodnia My będziemy nagrywać na płytach innych Nie zakurzonych. W Widnówkę. Słuchajcie podcastu prowadzić... no, nie tylko dla Filip jest Słuchajcie podcastu nie tylko dla orków. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orków. nie tylko dla orków. Słuchajcie podcastu tylko dla orków. Słuchajcie nie tylko Słuchajcie Nie słuchacie podcastu, zostańcie dla orów, dla samych. Nie dołujcie. żeby dołujcie. Aby orów, tak kierować, tylko dla orów. Podcast tylko dla orów. Tak, to był właśnie legendarny. Nie, nie, nie, nie, nie... nie tylko dla orów. Nie pamiętajcie w czasie, że tylko podcast był Nie tylko dla orów. Filip szalał i wszedł do panelu Świętego Siesieka. Dalej szaleje. Nie tylko dla orów. Dalej to teraz służy tylko dla... Król Polski Golarski. Inaczej nie można nazwać Filipa. Sami, sam słyszałeś zresztą. Król Zdjęcia Odwaliliśmy dzisiaj z chłopakami naprawdę dobrej, raczej znaczy kawał dobrej roboty. A tam nikomu niepotrzebnej. Myślę, że. Zawsze można mówić dobrze, a właściwie należy mówić dobrze na temat polskiego podcastingu. Było świetnie, a tak najbardziej to się cieszę, że mogliśmy się znowu zobaczyć, mogliśmy porozmawiać, mogliśmy spędzić bardzo mile czas. I Jeszcze się cieszę na tą drogę powrotną. W ogóle było fajnie. I w ogóle podcast i podcasterzy to jest najlepsza rzecz na świecie. Słuchajcie, choć przynajmniej część z was, ktoś tam może poczatować jeszcze, nie podejdzie sobie tutaj. No, idziemy coś zobaczyć. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Aha, no i czyńcie dobra. Cześć. Niech wią.